Więc opuściliśmy szajer, żeby zostać Jedi. Neverland. i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com ukośnik radioafera.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 98 i6 megaherca tysiąc guzików i ryba czyli muzyka niezależna z różnych części świata Środa godzina 20 Ja naj Fems for a 17-year-old girl. I witam w dzisiejszym tysiąc guzików i ryba, i przepływać. Przez oceany dziwnych, dziwności muzycznych będzie dzisiaj dla was, tak jak zwykle, Zosia Jerzymska, a realizuje mi dzisiaj Jeremiasz Szczecina. I pewnie, jeżeli kojarzycie z tą piosenkę, to jest punkt dla was, ponieważ no, dzisiaj, hmm, to już trochę żart, że przychodzę i mówię, na no, dzisiaj nie ma tematu. No trochę jest, tylko takie zbiorowe dzisiaj tematy, trochę taki dzisiaj z tysiąc guzików i robię podcast. Dzisiaj trochę porozmawiam. Yy, tak, myślę, że dzisiaj w ogóle pierwszy raz w historii Story. będzie trochę o pewnym filmie, pewnej książce, ale książce króciutko i no jakieś dwie nowe piosenki wrzuciłam mi jedna z Litwy, druga druga Druga właśnie, ciężko mi ustalić skąd dokładnie, no i zrobiłam małe podsumowanie festiwali, ale takie bardzo, może nie to, że pobieżne, bardziej chodzi o to, że no, trochę festiwali za mną, na parę w tym roku się szykuję, przeglądam, wiecie, kto da więcej, kto da więcej na line-upach festiwalowych, no i tak powciągałam pewne rzeczy dla was i podsumowanie, różne zapowiedzi, dzisiaj jedno jednogłoszenie dotyczące festiwalu bardzo mnie zafascynowało, więc musiałam od razu sprawdzić, cóż to jest, ale nie uprzedzam faktów. Yy, no, ale myślę, że jeśli chodzi o uprzedzenie pewnego faktu, no to wiecie, no mamy w sumie, mamy końcówkę kwietnia i no raczej nie będę kontynuować tej audycji w wakacje. Przykro mi, jeśli, jeśli jest więcej niż dwóch fanów tej audycji i się nie znają, no to przepraszam, w wakacje trochę ode mnie odpoczniecie, ale no ja mam trochę też sprawy prywatne, też trochę walczę ze zdrowiem, no bo mam problemy z gardłem, a jak stracę głos, no to kto będzie dla was dał głupoty za mikrofonem, prawda? Więc no, muszę się trochę zająć czymś innym, ale są pewne plany. Ale wiecie, jak to jest z wdrażaniem planów w rzeczywistość, że to, co jest w mojej głowie, to jedno, a jak to wyjdzie w praniu w rzeczywistości, to drugie. No, ale plany są, tak? Nie będę się poddawać, bo ktoś musi. Kto jak nie ja. No, co prawda, w sumie było jedno zastępstwo w historii guzików i mi się bardzo podobało. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie ich więcej do końca tej ramówki. Jeśli chodzi o, no właśnie, o czym dzisiaj porozmawiamy? Pierwszy film, znaczy pierwszy, jedyny po prostu, na pierwszy ogień, obejrzałam ostatnio ze studia A24, film I Saw The TV Glow. I wywarł na mnie takie wrażenie i chciałam bardzo porozmawiać z kimś o tym filmie, ale że nie mam to, porozmawiam ze sobą i z wami tutaj na antenie. I no, wracając jeszcze właśnie do Jul, czyli tego jej hymnu, no bo Anfem z hymny i tak dalej, no to właśnie jest ta piosenka z tego filmu. No i oczywiście zaczynając od ciekawych ciekawostek o samej Jul, że Komu nazywa się Nadćmiel, ale no Ćmiel dosłownie pisane tak jak Ćma, wiecie, ale nie jest potwierdzone, że to jest jej nazwisko albo że ma polskie korzenie. Jest to trochę wielka zagadka. Oczywiście no, jest to artystka urodzona w Singapurze, kocha projekty multi, multidyscyplinarne, ale wiecie, ona siedzi tak bardzo w takiej kulturze internetowej. Na przykład jej postać podobno jest inspirowana grą Final Fantasy. Nie pamiętam na ten moment, który Zaczęła podobno wydawać, jak miała 14 lat. Jeśli chodzi o większość soundtracku, no bo okej, okay, mamy album taki, wiecie, zbiorczy piosenek pełnoprawnych, a mamy też album soundtrackowy do tego filmu. No i tym albumem soundtrackowym zajął się Alex G. I było jakieś moje wielkie zdziwienie, tak? Jeremiasz też jest zdziwiony z tego, co widzę, bo często tak mam, że filmy najpierw poznaję od strony soundtracku, a dopiero potem je oglądam. Nie wiem, czemu tak mam, nie pytajcie. No i no Alexa G oczywiście, no, uwielbiam, jakby nie było, więc tak poznałam ten film. No i studio A24 no, też ma pewien standard jakości, bym powiedziała. Więc yy, tak, więc po prostu, znaczy od Alexa się nic nie posłucham, bo wiecie, to są takie dźwięki hmm, backgroundowe, tak, dźwięki z tyłu. Yy, natomiast zanim poleci kolejna piosenka, to przeczytam Wam krótki opis tego filmu. Lata 90. Owen, osamotniony nastolatek, poznaje Maddie, nieco starszą dziewczynę, która jest fanką serialu The Pink Opec. Między tą dwójką rodzi się przyjaźń. Z czasem jednak fascynacja Maddie serialem zmienia się w obsesję. No ja bardzo, wiecie, lubię takie rzeczy stylizowane na lata 90. Aktualnie też jaram się bardzo, bo mój walkman wrócił z naprawy i mogę z powrotem słuchać muzyki z kasetek jeszcze bardziej performatywnie. Ale to wrócimy za chwilę z dyskusją, bo teraz poleci kolejna piosenka z tego filmu. E, wykonana, napisana też oczywiście przez panią Frances Quinlan. Jest to artystka z Filadelfii i wydała w 2020 roku album Likewise. Więc posłuchajmy jej z piosenką Another Season. Queensland z uh Another Season. No jej głos pięknie się wybija na tle tych szumów i trzasków. No i jest to kolejna piosenka z filmu I Saw The TV Glow z roku, z którego roku, czy zapisałam sobie? Tak, z roku 2024, ze studia A24. I za reżyserię, jakiś scenariusz odpowiadała Jane Shanburn. No właśnie, pytanie, czy znowu dobrze wymówiłam, to jest zawsze wieczna zagadka. No, ale wiecie, jak będziecie chcieli, no to mam nadzieję, że was to jakkolwiek zaciekawi i też wsiąknięcie w ten temat cóż o filmie. Przede wszystkim, no, niby jest to klasyfikowane jako horror, no, jest trochę straszne, ale czy, na zupełnie innej płaszczyźnie, niż wyobrażacie sobie horror. I jest bardzo wizualny, ale taki, ja bym określiła to mianem chyba sensoryczny, bardzo działa na zmysły. Ja czasami wręcz oglądając, miałam wrażenie, że to sam gra pierwsze skrzypce i to on jest, no, odpowiedzialny za ten cały storytelling, no, bo bardzo dużo jest tam dźwięków. No, Alex G się postarał, tak? I faktycznie nawet te piosenki są ponazywane konkretnymi momentami w filmie. Kolory też są fantastyczne i to, jak pewne części są surrealistyczne. Ale bardzo podoba mi się interpretacja tego filmu i na ile sposobów można go interpretować. Ale zanim zanim porozmawiam o możliwych interpretacjach tego filmu, to przytoczę wam opis pewnej książki, którą moja mama mi kiedyś przyniosła z biblioteki, bo chciała mi bardzo zachęcić do czytania. No ale pewnie Ci, którzy mnie znają gdzieś tam prywatnie, to nie zdziwi was to, że często były to książki związane z wróżkami. Że to nie chodzi o samą fantastykę, tylko często postaciami były wróżki. Tak? Przez to, no nie wiem, może wyglądam dzisiaj tak, jak wyglądam. No i ta książka, to nazywa się Wśród Obcych. Autorką jest, autorka jest oczywiście z Walii, kto by się spodziewał w tym zestawieniu. Autorką to Joe Walton. No i właśnie Wśród Obcych. Często mi się ten tytuł, jak szukałam go wspomnieniami, myliła trochę z ten obcy. No i już wam czytam opis tej książki i wtedy może zrozumiecie, dlaczego to jest tak super. W wypadku samochodowym okaleczona zostaje kilkunastoletnia Mor, a jej siostra bliźniaczka ginie. Dziewczynka unikając toksycznej matki trafia do szkoły z internatem, gdzie szuka remedium na swoją samotność i zagubienie wśród wróżek, towarzyszek dziecięcych zabaw. No i tutaj plot twist jest taki, że do samego końca możemy tą książkę interpretować na różne sposoby, a między innym no, głównie są dwa. Takie, że albo faktycznie nie wróżki istnieją i faktycznie jest wielka bitwa czarów między tą dziewczynką a matką, albo że bohaterka ma po prostu urojenia w związku z traumą. No i wracając do filmu właśnie I the TV Glow, to jest piękne, że ten film nie narzuca nam jednoznacznej interpretacji, bo możemy ją oglądać jako taki, wiecie, bardzo sensoryczny horror, który oddziałuje na bodźce. Ja tam się doszukałam na przykład takiego odzwierciedlenia, że wiecie, czasami gdzieś tam z samotności lub przyczyn różnych można gdzieś utknąć trochę za bardzo w świecie fantazji, w własnej głowie, w jakimś serialu, trochę mieć potem problemy z odróżnieniem rzeczywistości od tego świata fantazy, e no ale właśnie, właśnie. nawet tam jest teoria, że w pewnym momencie główne postacie, czyli Owen i Maddie, jakby żyją nie w swoim ciele, że tak naprawdę to nie jest ich życie, że tak naprawdę są kimś innym. I podobało mi się, że nawet ten okres, w którym tak faktycznie mogło być, pojawiają się anomalie takie czasoprzestrzenne, ale też, że faktycznie ten czas jest przedstawiony tak bardzo surrealistycznie, a potem ten czas, kiedy to już by minęło, jest taki bardzo, wiecie, realistyczny, taki bardzo analogiczny do naszych czasów, ma już dużo mniej kolorów. Czy właśnie też waszym zdaniem świat ma mniej kolorów niż te 10 lat temu? Jak uważacie? No ja w, sumie, ja w sumie nie mam zdania. Dalej lubię kolory, tak jak zawsze lubiłam. Ale już zmierzając powoli do końca moich rozkmin na ten temat i do ostatniej piosenki, jeśli chodzi o ten film, no co reżyserka jakby nie narzuca nam jednej interpretacji, tylko podaję ją tak, wiecie. Jeżeli wam to nie wystarcza, to, to jest jej interpretacja. No i rzekomo tak naprawdę to, że te postacie czują się trochę nie w swoich życiach i nie w swoim ciele, jest po prostu symboliką tego, że po prostu no, są osobami transpłciowymi yy, i wiecie, poszukują siebie i swojego bycia w tym świecie. Ale podoba mi się właśnie w tym filmie, że to nie jest główny wątek tego filmu, że to jest po prostu jedna z interpretacji. Bardzo uwielbiam tego typu dzieła, bo są trochę jak taka plastelina, z której możecie ulepić dosłownie wszystko i to może być czym tak naprawdę chcecie. I przechodząc do w ogóle jakaś śmietankę, jeśli chodzi o soundtrack, kolejną i ostatnią już piosenką z tego zestawienia, która wybrałam na dzisiaj będzie piosenka od King Woman. No i oczywiście, jeżeli śledzicie ten projekt, no to powstał w 2009 roku, początkowo przez Chris Espandiari, a później, no, przyrodziło się to w zespół, już jako zespół w 2015 roku, wydali debiutancką epkę Doubt. Więc przed Wami już King Woman i piosenka Barry. woman it buries the film where I saw the TV glow jeszcze tak wiecie, rozchodząc sobie to, słuchając sobie w trakcie, taka bardzo no, klimatyczna w ogóle ta piosenka też no, jest wątek zakupywania czegoś faktycznie w tym filmie, ale bardzo mi się też podobało, że jest opisywane, że właśnie ten serial Pink OP, który leci, że wiecie, trzeba faktycznie trochę jak z tą audycją, że trzeba usiąść i włączyć odbiornik i wiecie, no, jest mnóstwo odcinków, ale właśnie, że bohaterowie jak nie mogli obejrzeć, to nagrywali sobie na kasety, podpisywali ale że ten serial właśnie był określony jako dla młodych dorosłych, ale że byłaś cała mitologia serialu. Oni to tak określali i właśnie jedna bohaterek czytała wręcz całą książkę opisującą wątki z tego serialu i wszystkie. No ona właśnie dosłownie określiła to jako mitologię. Jedno też już na koniec, na sam koniec, jedno z moich interpretacji możliwych na początku jak oglądałem ten film, zastanawiałem się czy Owen nie jest po prostu hmm, jakby to ująć no, osobą spektrum autyzmu, bo też właśnie przez te wszystkie kolory zastanawiałam się, czy właśnie to jest pokazaniem tego, jak on widzi świat, plus bardzo specyficznie wysławia się ta postać i też pada później takie sformułowanie, że no zawsze wiedziałem, że jestem inna, ale nie wiedziałam dlaczego. Ale no i to jest piękne. Uwielbiam takie dzieje, mogę siedzieć i po prostu kontemplować godzinami. No ale dobra, kończymy już ten wątek. Teraz będzie krótki przystanek, o ile laptop mój nie przestanie mnie sabotować. Krótki przystanek na no, piosenki, że tak powiem... No. Z zagranicy, no jakby nie była, tak obiecuję Polski, znaczy nie Polski, no często jest Polski, ale obiecuję z, niezależ z zagranicy, więc e, tak, teraz będzie projekt z Łotwy i no właśnie, co jakiś czas wspominam o muzyce z Łotwy i to jest powracający wątek, ale nigdy mi się nie uzbierało materiału na całą audycję i nie mam pojęcia, czemu algorytmy mi polecają muzykę z Łotwy, ale chyba po prostu polska muzyka niezależna to była dla niego za mało. E, często wracam do tego projektu i zwie się on, o trudne będzie, trudne będzie, z Zbinas się nazywa przez V e, No i na koncie ten artysta już ma w sumie ile? Trzy albumy, tak, jeden z 2023, z 2025 I w tym roku wyszedł album Sakasu a Sakas Też miałam, no już przesłuchałam go oczywiście dawno e, No i ten wyszedł singer jakiś czas temu, stosunkowo niedawno z panią Lotę Wojską. No i piosenka w tłumaczeniu tytuł nazywa się Przezroczyste pasożyty, więc wątek jest bardzo ciekawy. I uwaga, będę teraz próbować czytać. Tytuł nazywa się Kauspididzie Paraziti. Parusydy skidzenia, no, no, no, no, no, no, no, no, Lai no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, to no, no, no, Cki raš de, ke paraseiddin nosarišes nata galska varš se raz valtas gandas Zwinas i loty Wojska. No, myślę, że z Vinas mogę Wam zdecydowanie polecić. Jejku, muszę znowu, wiecie, wytresować algorytm, żeby znowu zaprowadzić mnie do Łotwy. Przynajmniej na takie podróże mnie aktualnie w tym moim studenckim życiu stać. E, teraz przechodzimy do projektu, hmm, no właśnie, skąd? No prawdopodobnie od naszych wschodnich sąsiadów, ale nie jestem w stanie stwierdzić, no bo oczywiście, jak to zwykle bywa, jest mało informacji. No okej, okay, są jakieś oczywiście takie jak u ale wiecie, to jest bardziej dla takich, no, lokalsów w sensie, nie wiem, chyba, no niekoniecznie może im zależeć na to, żeby, no, taka aferzystka znalazła ich gdzieś w odmętach internetu i się z wami dzieliła. A mi zależy na tym. To jest moja misja. Takie jest moje zadanie. Ten projekt, no właśnie, nawet nie byłem w stanie ustalić, czy jest to faktycznie jedna osoba, duet, czy zespół. Jeśli już, to moje szacowania wahają się, że jest to projekt solowy lub duet. Yy, nazywa się... I będzie piosenka z albumu z 2024. Wiem, nie nowość, ale fajne, fajne to bym mogę obiecać. Album nazywa się. No właśnie, uwaga, będę czytać. Ostalnie. I w języku polskim, w sensie, no nie w języku polskim, to słowo przetłumaczone na język polski ma podobno oznaczać reszta, pozostałe. Słowo jest to często używane podobno w interfejsach aplikacji lub stronach internetowych jako nazwa kategorii dla elementów, które nie pasują do żadnej z głównych grup. Czyli takie trochę inne, w takim jeżeli, wiecie, miałabym to odnieść do czegoś, co znam. Więc już przed wami Eftela i Solowa i piosenka nazywa się Frick. Nie <coughs> И от неё ты отнимаешь больше, чем наслаждение. Ты с ней чувствуешь себя живым. Кем ты раньше Странно, когда крыша вода. Страшно, когда подаёт последняя звезда. Мило смотреть ровно. Let you, Thank you. słowa w piosence Frick, a my wracamy teraz, no, na terytorium Polski, bo następny zespół, jaki projekt, no, będzie z Polski. I mało tego, miałam okazję porozmawiać z nimi, w sumie to bardziej z, hmm, że tak powiem, jak to on sam ujął w wywiadzie, ojcem tego projektu, czyli Maciejem Kądzielą w ramach Next Festu. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób brakuje wam wywiadów przeze mnie prowadzonych, nie, no wątpię, że brakuje, ale jakbyście jednak chcieli usłyszeć, z kim rozmawiałam, no to na Spotify'u. W ostatnim czasie, bardzo niedawnym trafiły te wywiady na Spotify. Nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno no dużo, więc materiału jest dużo. Jeżeli jakimś cudem nie mogliście słuchać wtedy radia, no to Spotify służy wam z pomocą. Bardzo fajna sprawa. Natomiast no, na koncercie Luname, no niestety nie udało mi się być, nad czym bardzo ubolewam, no bo jednak no, Next Fest jest festiwalem showcase'owym, czyli ja na to lubię mówić festiwal chodzony, czyli się chodzi od sceny do sceny, no ale niestety wadą są między innymi dystanse i to, że dużo zespołów gra w tym samym czasie i muszę nagle wybierać, między moimi ulubieńcami i sercami pęka. No ale i tak kocham showcase'y. Wracając do no, projektu, czyli w ogóle ludzi, których będziemy sobie słuchać, ich projekt nazywa się Luname. I Luname to połączenie jazzu, indie-funku, elektro i polskich motywów ludowych, owinięte w transsechowe, hipnotyzujące struktury. Improwizacja nadal pozostaje kluczowym elementem, ale osadzona jest w świecie głębokich basów, rytmicznych, repetycji i przestrzennych harmonii. No i w 2025 roku e, wydali Album Myśli, dobrze pamiętam, też ten album się nazywa Lunamy, także no myślę, że znajdziecie z łatwością. Co do wywiadów, no to nie pamiętam, czy był zapowiedziany kolejny album, więc musicie sami posłuchać. Albo słuchaliście może tych wywiadów, no to wtedy mi wiecie, zaimponujecie i zapunktujecie. I wybrałam dla was piosenkę pod tytułem Mokosz. Maciej Kondziela. Wy? kawałku, jakże specyficzny Mokosz. I album też prawdopodobnie, jeśli mnie pamięć nie myli, ale jest ryzyko, że myli, nazywa się Luname z tamtego roku. I przechodzimy teraz do obiecanych, tak, bo jeden ze słuchaczy, tysiąc guzików i ryba poprosił mnie, żebym przejrzała parę koncertów i festiwali. No i to się trochę pokryło, bo z drugiej strony ja zawsze marzyłam, żeby puścić coś od zespołu, trio, no w sumie jest to trio, nie skłamałam. Od Tyja Sonlax i grają w Polsce w tym roku i się bardzo przymierzam, żeby iść ich w końcu posłuchać na żywo. Bo generalnie hmm, no gatunkowo nie jestem w stanie ich trochę zaklasyfikować. Mam w sumie dużo rzeczy, które puszczam, kto by się spodziewał. Natomiast uwielbiam oglądać ich od lat. Już posłucham ich już od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nawet już nie wiem, czy to nie będzie parę lat. Niż długo są w sumie na rynku muzycznym koncerty, koncerty, nagrania z koncertów, jakby te aranżacje, improwizacje, kiedy jedna piosenka przenika się z drugą, budowane jest muzyczne napięcie, no coś wspaniałego, nie mogę się bardzo doczekać i zagrają, jeśli mnie się nie myli, ale już sprawdzam specjalnie dla Was na Wro Soundzie, czyli 17-18 lipca i zagra no, dużo fajnych zespołów, ale między innymi, no z takich, które ja jeszcze no na pewno Alice fabi -Louis w Fibi, Lu, No, Kosma Król, który też zagra na scenie nad Rusałką w Poznaniu, więc wcale nie musicie jechać do Wrocławia, mamy w domu, nie przejmujcie się. No, Karuzelka na przykład też zagra, jego album jest no, bardzo szeroko omawiany gdzieś tam w świecie, no, krytyków muzycznych w Polsce. Hmm. Co ciekawe, no De Cassino to już powoli taki standard festiwalowy. W czasy orkiestra. To mnie bardzo zaciekawiło, czy faktycznie będzie, no, zmiana aranżacji i trochę odkrycie na nowo. E, A sleep, no i oczywiście mlecze. Do mleczy trochę wrócimy, no bo wiecie, no tak jak jeżeli słuchaliście rytmu przed, no, chwilą, przed 42 minutami, no to na pewno usłyszeliście róża, w której ja jestem totalnie zakochana. słucham tej piosenki ciągle od paru dni. E, no ale stwierdziłam, dobra, nie będę powtarzać, coś wam innego wrzucę. No ale wracając do Sunlux, e, w sumie Sunlux, ale zawsze mówię na to Sunlux, nie przejmujcie się. Tak naprawdę no właśnie, jest to trio, ale nie zawsze, bo z tego co pamiętam, pierwsze dwa albumy były komponowane solowo przez Ryana Lota, ale z czasem doszli Rafik Batia i Ian Chang. Oczywiście no jest to trio z Ameryki i wybrałam dla was dwie piosenki, które teraz polecam. Pierwsza to jest Lost It To Trying. Ta piosenka została użyta w filmie papierowa miasta y, i jest z albumu Lanterns z 2013 roku. Y, natomiast drugą będzie Flickers z albumu ich drugiego We Are Rising z 2011. Y, ale jest ciekawa historia, no bo pierwszy, pierwszy, nie pamiętam jak się nazywał, ale był, wiecie, komponowany przez jakiś czas. Natomiast drugi album został skomponowany w tylko i wyłącznie 28 dni. To jest dosyć mało jak na cały album. No i brzmienie dzisiejszego są no oczywiście no jest trochę inne niż te pierwsze albumy, ale to chyba do tych pierwszych albumów mam właśnie słabość. Więc już przed Wami Songlax z Lost It to Trying, a potem poleci Flickers. i Lost It To Trying z albumu Lanterns z 2013. Tak, wiem, miało polecieć Flickers, ale was no, trochę kolokwialnie mówiąc w koniec zrobiłam e, Pewne przemeblowania audycji na no szybko musiały być, bo byśmy nie zdążyli, a jeszcze mamy parę ciekawych newsów. E, no więc, y, hmm, no tak, Sunlux też dawno nie było w Polsce, bo ich koncert został odwołany przez no, czas na perze, tak powiem, e, nad czym ubolewam, ale i tak nie miałam kupionego bi biletu wtedy, a tutaj może się się uda. No ale, ale, ale zostały dzisiaj ogłoszone kolejne ogłoszenia parafialne w związku z OFF Festiwalem, który odbędzie się 7, 9 sierpnia, jeśli kalendarz mnie nie myli. No i akurat nie wybieram się w tym roku, no ale oczywiście moja ukochana, wspaniała Klejnot została ogłoszona, z którą też miałam okazję porozmawiać. Dostałam dzisiaj pytanie Zosiu, Zosiu, na ilu koncertach Klejnot byłaś? I odbyłam, chyba na czterech się zatrzymałam, ale na mleczach też byłam wiele razy, zanim w ogóle jeszcze wyszedł albo Maruda, to jest w ogóle hit. No ale już, za dużo gadam jak zwykle, ale dzisiaj uprzedzałam, że dzisiaj jest 1000 guzików i ryba podcast. Został dzisiaj ogłoszony pewien tajemniczy projekt, którego nawet ja nie znam na of Festiwalu. Nazywa się Koty bez oczu, psy bez nóg. I bardzo mnie to zaciekawiło, więc mówię, idealne na 1000 guzików i ryba. Więc uwaga, czytam, bo mało jest też informacji, co, co nam daje, jakie informacje serwuje strona o Festiwalu. Gęsta i czekaj od początku, że tam tak. Gęsta i wymagająca, zostająca w głowie. Taka jest muzyka projektu Tymona Kolubińskiego i Rozali Grabowskiej, zwłaszcza na ich najnowszej płycie. Kilka miesięcy po wydaniu Koty bez drugiego krążka w swojej dyskografii duet wystąpi z nowym materiałem na OFF Festiwalu. W nim ambient mieszają się z muzyką ludową, filmową i sakralną. Efekt? Muzyka bardzo nieoczywista, która przywołuje na myśl słowa Briana Eno, cytowany zresztą przez polskich muzyków. Żyj światem, jakiego pragniesz Ten tworzony przez koty Bez oczu, psy, bez nóg Jeśli się tylko odważysz, pochłonie cię bez reszty I wybrałam dla was y, Piosenkę z bardzo trudnym tytułem Ale jest po polsku, ale i tak źle przeczytam Więc uwaga, czytam Kalisteni statystyka. Yeah. Yeah. Potrzebuję wody Bo Ostatni nie, nie ma wody, pustyni. Jest tylko napój w Francji dzisiejszy Gdzie spotkacie może kiedyś? Gaj z tx Parnamiksa, z Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe. Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest nie I o, tak. po drodze, wszystkie x Był to zespół koty bez oczu, psy bez nóg, z statystyką. O, ale dobrze przeczytałam. Dobrze, kochani. Szybkie ogłoszenia parafialne, bo jak zwykle za dużo gadam. Z nowości macie jeszcze do nadrobienia i nie leciały na ferytmie przede mną. Biały falochron, czekam na ciebie. Tak jak ja na was co dwa tygodnie. Kolejne szybkie ogłoszenie parafialne. To, że to, że muszę przewinąć, że mleczę. możecie usłyszeć no, na wielu festiwalach. To sobie sprawdzicie, ale uwaga, uwaga, czytam mniej więcej, ale sobie zajrzyjcie też oczywiście na strony, sceny nad Rusałką i na Instagramie, bo na Instagramie macie więcej line-upu. W te wakacje, i to już bezpłatnie, nad Rusałką w Poznaniu zagrają między innymi, ale nie przeczytam wszystkiego, tylko, no wiecie, moje polecajki. Barek Przestań, Bas Astral, oczywiście Klejnot, Cinnamon Gum, Daniel Godson, Desidery, Madam Affair, Kosma Król, Jan Marczewski, Mlecze przede wszystkim moje kochane I co tu jeszcze? No i zdech osa, no i metro, ale zdechły osa mnie najbardziej zaskoczył, ale to, to na kolejny, wiecie, na kolejne posiedzenie y, mojego wysławiania się. I uwaga, uwaga, Banger, tak zwany na koniec. Y, zdecydowałam się na puszczenie piosenki Calvina Harrisa i Florence Welch, czyli We e, Welch, w sumie tak to się czyta chyba. Y, otóż, no właśnie, zdecydowałam się na ich puszczenie, bo mam do nich dużą słabość. Florence Welch i oczywiście wokalistka zespołu Florence and the Machine, no i zagrają obydwoje na Openerze w tym roku w Polsce, który odbędzie się 1 do 4 lipca. I Florence, i Calvin Harrisa. No tak właśnie jak sobie myślałam, kurczę, kogo jeszcze z tak dużych wykonawców chciałbym zobaczyć w życiu na żywo, to zdecydowanie byliby to Calvin Harris i Florence and the Machine. Co ciekawe, Florence and the Machine, Florence Welch pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale Calvin Harris pochodzi ze Szkocji. I jak podaje polska Wikipedia, w wieku 17 lat rozpoczął pracę w fabryce ryb i w supermarketach, aby zarobić pieniądze na przeprowadzkę do Londynu. Także no, myślę, że Calvin Harris ma coś wspólnego z rybami, myślę, że może zostać patronem dzisiejszego odcinka, bo przepłynęła i wy też przepłynęliście razem ze mną, ale płynęła dzisiaj dla was przez te wszystkie newsy Zosia Jarzębska, realizował mi Jeremiasz Szczecina. Do zobaczenia, żegnam was z Sweet Nothing. Czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20. Ja to na ryby.